Nie wiedzą co to jest pierdolony trap a chcą go kurwa robić Bang! Co ty mi możesz o trapie powiedzieć Klepiesz te kurwę, jak klepałem biedę Choć na osiedle pokażę ci życie Nikt tu nic nie wie bo goni za chlebem To pierdolona mennica Robi się w papier nie przypał Trap to styl życia Przez moją chatę przytacza się cała dzielnica GCB, woja, kadidas Robię hajs, moja banda, nikaritas. Lukam ty tył, kurwie nie gonią nas Frajer to choroba twardy jak boate Robimy mula Ciągnie, kura, Zabrać leci, chmura! Pamiętaj, że w każdym kręgu jest już das! Chowam, sychaj w skarpecie, paka mi jak niecie! Biletów pełna kieszeń, uliczny styl, wow. chowam, sobie w skarpecie, paka mi jak niecie! Biletów pełna kieszeń, uliczny styl, łeh, łe. Napełniam kanister, spierdalam na pizdę Czekam, aż kuzyn przyjdzie, by nie powiedzieć, nie powiedzieć nie że git jest Champagne, jumping, sować, sować money, money. Halic, zahby, euro, złotówki, dolary hey! Powiesz to, działaj to, pakuj to, sprzedaj to Dzwoni fon jak ten nos, dobry strzał, hey! kalidok Nowy sztos, nowy, stos, nowy trest, to costa, pinos Robię sos, że dzwoni chleb, mi nos Moja banda to dzikusy, hey! nigdy nie sprzedałbym duszy hey! Przejmuję teren jak putty. Hey! wrogów skrypta Chowam cechaj w skarpecie, paka mi Biletu ja Biletów pełna kieszeń, uliczny styl wow. Chowam cechaj skarpecie, paka mi Biletu ja Biletów pełna kieszeń, uliczny styl wow.